List pierwszy świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział pierwszy. Paweł powołany na apostoła Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą i Sostenes Brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkim miejscu ich i naszym. Łaska Wam i pokój niech będzie od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze za Was, za łaskę Bożą, która Wam jest dana w Chrystusie Jezusie, że we wszystkim ubogaceni zostaliście w Nim, we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu. Jakoż świadectwo Chrystusowe utwierdzone zostało w Was, także wam na żadnym darze łaski nie zbywa, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który was też utwierdzi aż do końca, abyście byli beznagany w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani ku społeczności Syna Jego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, Abyście wszyscy byli zgodni, a nie było między wami rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednym duchem i jednym zdaniem. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników chloi, że swary są między wami. powiadam o tym, że każdy z was mówi, ja jestem Pawła, ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was ukrzyżowany lub czyście w imię Pawła ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, oprócz Kryspusa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że ochrzciłem w imię moje. Ochrzciłem też i dom Stefana, nadto nie wiem, czy kogokolwiek innego ochrzciłem. Bo mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangelię głosić, wszakże nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusa nie był pozbawiony mocy. Albowiem mowa o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą. Bo napisano, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę. Gdzież jest mądry? Gdzież jest uczony w piśmie? Gdzież badacz wieku tego? Czyż w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego? Gdy bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie zwiastowanie zbawić wierzących, gdyż i Żydzi cudów się domagają, i Grecy mądrości szukają. Ale my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo, lecz samym powołanym i Żydom i Grekom zwiastujemy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą. Albowiem głupstwo Boże mędrsze jest niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza jest niż ludzie. Patrzcie bowiem na powołanie swoje bracia, iż niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu zacnego rodu. Ale co głupiego jest u świata, to wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i co jest słabego u świata, to wybrał Bóg, aby zawstydzić mocnych. I to, co jest niskiego rodu u świata i wzgardzone, wybrał Bóg i to, co niczym nie jest, aby zniweczyć to, co jest czymś. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, Panu się chlubił. Pierwszy Koryntian, rozdział drugi. Ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uważałem za rzecz potrzebną nic innego między wami nie znać, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to Ukrzyżowanego. I byłem ja u was w słabości, w bojaźni i w strachu wielkim. A mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale w okazaniu ducha i mocy, aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Mądrość zaś głosimy między doskonałymi, ale mądrość nie tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej której żaden z władców tego wieku nie poznał, bo gdyby byli poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Lecz jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił przez Ducha swego, albowiem Duch wszystko przenika i głębokości Boże – bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, jak tylko duch człowieczy, który w nim jest? Tak też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko duch Boży. Ale my przyjęliśmy nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam jest od Boga darowane. Co też i mówimy, nie słowami, których ludzka mądrość naucza, lecz których Duch Święty naucza i do duchowych rzeczy duchowe stosujemy. Ale zmysłowy człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, albowiem są mu głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ należy je duchem rozsądzać. Ale duchowy człowiek rozsądza wszystko, lecz sam nie podlega niczyjemu osądowi. Albowiem któż poznał umysł pański, aby go miał uczyć, ale my umysł Chrystusa mamy. Pierwszy Koryntian, rozdział trzeci.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 czy kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze, a wy jesteście Chrystusa, a Chrystus Boga. Pierwszy Koryntian, rozdział czwarty. Tak niechaj o nas człowiek myśli jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A tego zresztą wymagają od szafarzy, aby każdy był wiernym. Ale mi najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, albo przez sąd ludzki. Co więcej, nawet i sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam. Wszakże nie przez to jestem usprawiedliwiony, ale tym, który mnie sądzi, jest Pan. A tak nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też wyświetli, co skrytego jest w ciemności i objawi zamiary serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. A to, bracia, odniosłem do siebie i do Apollosa z powodu was, abyście się na naszym przykładzie nauczyli nie więcej rozumieć niż mówi Pismo, abyście się z powodu pychy nie wynosili jeden nad drugiego. Albowiem cóż cię wyróżnia i cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, dlaczego się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Tak więc już jesteście nasyceni. Jesteście już wzbogaceni. Bez nas zaczęliście panować i obyście zapanowali, abyśmy z wami razem panowali. Bo zdaje mi się, że Bóg nas, apostołów, wystawił jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom i ludziom. Myśmy głupi dla Chrystusa, ale wyście roztropni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wyście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i policzkowani bywamy, i tułamy się, i pracujemy trudząc się własnymi rękami. Lżą nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my cierpliwie znosimy. Złożeczą nam, modlimy się, jakby śmieciem świata staliśmy się i omiecinami u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie dlatego, żeby was zawstydzić, ale jako dzieci swoje umiłowane napominam, bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy nauczycieli w Chrystusie, wszakże ojców niewielu. W Chrystusie Jezusie bowiem przez Ewangelię ja was zrodziłem. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest synem moim umiłowanym i wiernym w Panu. Ten wam przypomni, drogi moje, w Chrystusie, jak nauczam wszędzie w każdym zboże. Ale niektórzy wzbili się w pychę, jak gdybym nie miał przyjść do was. Lecz przyjdę wkrótce do was, jeżeli Pan zechce, i poznam nie słowa tych pysznych, ale moc. Albowiem nie w słowach Królestwo Boże, ale w mocy. Cóż chcecie, z rózgą mam przyjść do was, czy też z miłością i z duchem łagodności? Pierwszy Koryntian, rozdział piąty. Powszechnie słyszy się, że jest między wami wszeteczeństwo. I to takie wszeteczeństwo, jakiego nawet między poganami nie wymieniają, aby ktoś miał mieć żonę ojca swego. A wyście się nadeli, a nie zasmucili się raczej, aby został wyłączony spośród was ten, który taki uczynek popełnił. Ja przeto, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem, jak gdybym był obecny tego, który to popełnił, żeby w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy zgromadzicie się wy i Duch mój z mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, a żeby Duch był zbawiony w dzień Pana Jezusa. Nie macie się czym chlubić. Czyż nie wiecie, że trochę kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie tedy stary kwas, Abyście byli nowym zaczynem, jako że prześnymi jesteście, gdyż jako baranek paschalny Chrystus został ofiarowany za nas. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z przetecznikami, ale nie miałem na myśli przeteczników tego świata albo z Albo ze zdzierców, albo z bałwochwalców, musielibyśmy bowiem wyjść ze świata. Lecz napisałem wam, abyście nie przestawali z takim, który mieniąc się bratem, jest wszetecznikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo potwarcą, albo pijakiem, albo zdziercą, żebyście z takim i nie jadali. Albowiem jakże mogę sądzić tych, którzy są obcy... Czyż wy nie sądzicie swoich? Obcych zaś Bóg sądzi. Usuńcie tedy przewrotnego spośród siebie samych. Pierwszy Koryntian, rozdział szósty. Czy odważy się ktoś z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? Czyż nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeżeli świat przez was ma być sądzony, to czyście niegodni sądzić rzeczy najmniejszych? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Cóż, dopiero rzeczy doczesne. Wy zaś, gdy macie sprawy o rzeczy doczesne, tych, którzy są wzgardzeni u zboru z sędziami czynicie. Ku zawstydzeniu waszemu mówię, czyliż nie ma między wami mądrego ani jednego, który by mógł rozsądzić między braćmi swoimi, ale się brat z bratem prawuje i to przed niewiernymi. Już w ogóle godne potępienia jest między wami to, że się z sobą prawujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. Alboż czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani potwarcy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, ale jesteście omyci, ale jesteście poświęceni, ale jesteście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga Naszego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg i jedno, i drugie zniszczy. Ciało zaś jest nie dla przeteczeństwa, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i was wzbudzi mocą swoją. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i je uczynić członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że ten, co się łączy z wszetecznicą, jednym ciałem z nią jest? Albowiem jest powiedziane, będą dwoje jednym ciałem. Ale kto się łączy z Panem, jednym duchem jest z nim. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem, lecz kto się w przeteczeństwa dopuszcza, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? Drogo jesteście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże.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 A co do ofiar bałwanom składanym, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie na dyma, ale miłość buduje. A jeśli kto ma, że coś poznał, nic jeszcze nie poznał tak, jak poznać należy. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Jeśli zatem chodzi o spożywanie ofiar bałwanom składanym, wiemy, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego innego Boga oprócz jednego – bo chociaż są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy to na ziemi, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Ale nie wszyscy mają właściwe poznanie, albowiem niektórzy przyzwyczajeni dotąd do bołuchwalstwa jedzą pokarmy bożkom ofiarowane, a sumienie ich, będąc słabe, jest pokalane. Ale pokarm nie zbliża nas do Boga, bo jeżeli jemy, nic nie zyskujemy, a jeżeli nie jemy, nic nie tracimy. Baczcież jednak, aby ta wolność wasza nie była zgorszeniem dla słabych. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż sumienie jego, ponieważ jest słaby, nie będzie pobudzone do jedzenia rzeczy bałwanom ofiarowanych? I tak przyczyni się Twoje poznanie do zguby słabego brata, za którego Chrystus umarł. A grzesząc tak przeciwko braciom i słabe ich sumienie obrażając, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, aby brata mego nie gorszyć. Pierwszy Koryntian, rozdział dziewiąty. Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolnym? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeżeli dla innych nie jestem apostołem, to dla was jestem, albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Oto jest moja obrona przeciwko tym, którzy mię sądzą. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam brać z sobą chrześcijanki, żony, jak i inni apostołowie i bracia pańscy i kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy służy w wojsku na swój koszt? Kto sadzi winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo któż pasie trzodę, a nie posila się jej mlekiem? Czyż mówię to tylko na zwykły ludzki sposób, czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż Bóg troszczy się o woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Albowiem dla nas napisano, że oracz w nadziei ma orać, a młocarz ma młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my wam duchowe dobra posialiśmy, cóż to wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeśli inni roszczą sobie prawo, Czemuż raczej nie my? Nie skorzystaliśmy jednak z tego prawa, ale wszystko znosimy, abyśmy jakiejś przeszkody nie uczynili Ewangelii Chrystusowej. Czyż nie wiecie, iż ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza mają? Tak też Pan postanowił tym, którzy Ewangelię opowiadają, aby z Ewangelii żyli. Ja zaś z niczego tego nie korzystałem i napisałem to nie dlatego, aby to do mnie odniesiono, bo lepiej jest dla mnie umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię opowiadam, nie mam się czym chlubić, jest to dla mnie koniecznością, a biada mi, jeślibym bym Ewangelii nie opowiadał. Albowiem jeśli to dobrowolnie czynię, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie to sprawuję powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie nadużywać prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii Chrystusowej. Albowiem będąc wolny od wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym wielu pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, a tym, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Tym, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić. A to czynię dla Ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy na stadionie biegną, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden nagrodę bierze? Tak biegnijcie, abyście otrzymali. A każdy zawodnik wszystkiego sobie odmawia, wprawdzie, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nie przemijającą. Ja tedy tak biegnę, nie jak w nieznane. Walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, ale umartwiam ciało moje i biorę je w niewolę, abym głosząc innym sam nie został odrzucony. Pierwszy Koryntian, rozdział dziesiąty. Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy. I wszyscy pili ten sam napój duchowy, albowiem pili z opoki duchowej, która za nimi szła, a tą opoką był Chrystus. Lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg, albowiem polegli na pustyni. A w tym stali się dla nas wzorem, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak oni pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, siadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się rozpuście, jak to czynili niektórzy z nich. I padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. Ani nie kuśmy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli od tego, który wytraca. A wszystko to stało się im, aby było wzorem. A jest napisane ku napomnieniu dla nas, na których przyszedł koniec wieków. A tak, kto ma, że stoi... Niech patrzy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które przekraczałoby siły ludzkie. Ale wierny jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Przetoż, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Jako do rozsądnych mówię, sami osądźcie, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyliż nie jest społecznością krwi chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyliż nie jest społecznością ciała chrystusowego? Gdyż jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała, czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Lecz po cóż to mówię? Czy sam Bożek jest czymś, czy może jest czymś ofiara złożona bożką? Owszem, powiadam, że to, co poganie ofiarują, demonom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, abyście wy byli wspólnikami demonów. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy pobudzać Pana do gniewu? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w wiatkach, jedzcie, nie pytając dla spokoju sumienia, albowiem pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. A jeśli ktoś z niewierzących was zaprosi, a chcecie pójść, wszystko, co przed wami postawi, jedzcie, nie pytając dla spokoju sumienia. A gdyby ktoś powiedział... To było złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na tego, który to oznajmił i dla spokoju sumienia, gdyż pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, ale twego bliźniego, bo dlaczegóż by wolność moja miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczegoż mają mi złożeczyć za to, za co ja dzięki składam? więc czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. Tak jak i ja staram się we wszystkim podobać się wszystkim, nie szukając w tym korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Pierwszy Koryntian, rozdział 11 Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.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 Przetoż oznajmuję wam, że nikt mówiący przez Ducha Bożego nie wyrzecze przekleństwa na Jezusa i nikt nie może nazwać Jezusa Panem tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary łaski, ale Duch ten sam. I różne są posługi, ale Pan ten sam. I różne są sposoby działania, ale Bóg ten sam, który sprawuje wszystko we wszystkich. A każdemu bywa dane objawienie Ducha ku pożytkowi. Albowiem jednemu przez ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa wiedzy przez tegoż ducha, a innemu wiara w tymże duchu, a innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu, a innemu czynienie cudów, a innemu proroctwo, a innemu rozeznanie duchów, a innemu różne rodzaje języków, a innemu dar wykładania języków. A to wszystko sprawuje jeden i tenże duch, udzielając osobna każdemu jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, czy Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg ułożył członki, każdy z nich z osobna, tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Lecz członków jest wiele, a ciało jedno. Nie może tedy oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo znowu głowa nogą, nie potrzebuję was. Owszem, daleko więcej członki, które się zdają być słabsze w ciele, potrzebne są. A które mamy za mniej szlachetne w ciele, te otaczamy większym poszanowaniem. A wstydliwym członkom naszym dajemy większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, dając mniej doskonałemu większe poszanowanie. Aby nie było rozdwojenia w ciele, ale żeby członki jedne o drugich miały jednakowe staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Lecz wy jesteście ciałem chrystusowym, a z osobna członkami. I tak Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, potem dał moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, pomagania, rządzenia, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy językami mówią, czy wszyscy wykładają? Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Pierwszy Koryntian, rozdział 13. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości nie miał, jestem jako miedź brzęcząta lub cymbał brzmiący. I choćbym miał proroctwo i znał wszystkie tajemnice, i miał wszelką umiejętność, i choćbym miał pełnię wiary tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, jestem niczym. I choćbym rozdał ubogim cały swój majątek, i choćbym ciało swoje oddał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, dobrotliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się.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 Albowiem w części znamy i w części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie doskonałość, wtedy to, co jest w części, wniwecz się obróci. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, sądziłem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Albowiem teraz widzimy jakby w zwierciadle, niby w zagadce, a wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe ale wówczas poznam tak, jak poznany jestem. A tak zostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Pierwszy Koryntian, rozdział czternasty. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, lecz najwięcej o to, aby prorokować. Albowiem kto mówi językiem niezrozumiałym, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, Nikt go nie słucha, a on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, samego siebie buduje, a kto prorokuje, ten zbór buduje. A chciałbym, abyście wszyscy językami mówili, lecz jeszcze bardziej, abyście prorokowali. Albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co językami mówi, chyba żeby wykładał, by zbór miał zbudowanie. Tak, tedy bracia, jeżeli przyjdę do was językami mówiąc, jakiż pożytek wam przyniosę, jeżeli nie przemówię do was, albo objawiając coś, albo przekazując jakąś wiedzę, albo prorokując, albo pouczając... Wszak i rzeczy martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka albo cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, któż zdoła rozpoznać, co grają na cytrze, a co na piszczałce. Jeśli bowiem trąba niewyraźny głos wydaje, któż się do boju gotować będzie? Tak i wy, jeśli nie mówicie językiem zrozumiałym, jakże poznać, co się mówi, albowiem będziecie mówili tylko na wiatr. Wiele jest rozmaitych dźwięków na świecie, a żaden z nich nie jest bez znaczenia. Jeśli bym nie wiedział, co jakiś głos znaczy, będę dla tego, co mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ gorliwie żądacie darów duchowych, starajcie się obfitować ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli, aby mógł wykładać. Bo jeśli się modlę językami, modli się duch mój, ale rozum mój nie odnosi żadnej korzyści. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał rozumem. Bo jeżeli będziesz bóg w duchu, jakże zwykły wierzący na Twoje dziękczynienie rzecze Amen, ponieważ nie wie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale się drugi nie buduje. Dziękuję Bogu memu, że więcej niż wy wszyscy językami mówią. A wszakże w zborze wolę pięć słów zrozumiale powiedzieć, aby innych nauczyć, aniżeli dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie dziećmi, gdy chodzi o rzeczy złe, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano w innych językach i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeżeli się tedy cały zbór zejdzie w jedno miejsce i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierzący albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? Ale jeżeli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierzący, przez wszystkich przekonywany, przez wszystkich sądzony bywa, a tak skrytości serca jego bywają objawione i tak upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, wyznając, że prawdziwie Bóg jest w was. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, to niech mówią kolejno dwaj albo najwięcej trzej, a jeden z nich niech wykłada. Jeżeli zaś nie będzie nikogo, kto by wykładał, to niech milczy w zboże, a mówi sobie i Bogu. Prorocy zaś niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają. Jeżeli zaś inny z siedzących otrzyma objawienie, niech pierwszy zamilknie, bo możecie wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli. I duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Niewiasty wasze niech milczą w zborach, albowiem nie pozwolono im mówić, lecz mają być poddane, jaki zakon mówi. A jeśli się czego chcą nauczyć, niech w domu mężów swoich pytają, bo nie przystoi niewiastom w zboże mówić. Czy od was wyszło Słowo Boże, czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech pozna, że to, co wam piszę, jest rozkazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. A tak, bracia, starajcie się usilnie o to,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 Czy inni tak nauczamy i tak uwierzyliście? A jeżeli się o Chrystusie opowiada, że wzbudzony został, jakże mówią niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma. Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus wzbudzony nie został. A jeśli Chrystus wzbudzony nie został, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza.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 Pierwszy Koryntian, rozdział szesnasty. A co do składki na świętych, czyńcie i wy tak, jak postanowiłem w zborach, które są w Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada według tego, co uzna za właściwe, żeby nie czynić składek dopiero wtedy, kiedy ja przychodzę. A gdy przyjdę tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar dobroczynny, poślę do Jerozolimy. A jeśli by słuszną rzeczą było, żebym i ja się udał, pójdą ze mną razem, a przyjdę do was, gdy przejdę Macedonię, bo udaję się przez Macedonię. U was zaś być może zatrzymam się, albo i przezimuję, abyście wy wyprawili mnie w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chciałbym bowiem przylotnie was widzieć, ale spodziewam się pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli a zostanę w Efezie aż do Pięćdziesiątnicy. Albowiem otworzyły się szeroko drzwi przede mną do działania, a przeciwników wielu. Jeśli zaś przyjdzie Tymoteusz, patrzcie, aby bez bojaźni był u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Przetoż niechaj go nikt nie lekceważy, ale wyprawcie go w drogę w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. A co do brata Apollosa, to go bardzo prosiłem, żeby przyszedł do was z braćmi I wcale nie miał chęci pójść teraz Przyjdzie jednak, gdy się nadarzy sposobny czas Czuwajcie, stójcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni Wszystko u was niech się dzieje w miłości A proszę was, bracia, znacie dom Stefana, że byli pierwiastkiem Achai i że siebie oddali w służbie świętych Proszę, abyście i wy poddali się takim ludziom i każdemu pomagającemu i pracującemu. A cieszę się z przyjścia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni pod nieobecność waszą was zastąpili. Uspokoili bowiem ducha mego i waszego, szanujcie tedy takich. Pozdrawiają was zbory, które są w Azji. Pozdrawiają was wielce w Panu Akwilla i Pryscylla ze zborem, który jest w domu ich.